Słuchacie podcastu, Słuchacie podcastu Polski Detroit. Słuchacie podcastu Polski Detroit. Polski Detroit. Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Jak już wcześniej wspominałem, troszeczkę zaniedbywałem mój podcast w ostatnim roku, a dzisiaj chciałbym wprowadzić Was, zaznajomić czy zaktualizować Waszą wiedzę na temat tego, co dzieje się w Detroit. Nie będę mówił tylko i wyłącznie o burmistrzu Kłamim Kilpatricku. To sobie zostawię na któryś z kolejnych podcastów. Ale chciałbym powiedzieć wam, jak bardzo Detroit się zmienia, jak dużo rzeczy się dzieje, jak pozytywne opinie napływają z całego kraju, z całej Ameryki na temat Detroit. Całkiem niedawno Huffington Post, wersja detroitska, zaczęła się ukazywać. No i właśnie też całkiem niedawno przeczytałem artykuł zatytułowany Detroit of Tomorrow. Zaczyna się ten artykuł tak. To jest naprawdę ekscytujący, niesamowity czas, by być mieszkańcem Detroit. To nie jest miasto, w którym się wychowałem. Tamto Detroit było miejscem, gdzie tak naprawdę jeździliśmy do downtown tylko i wyłącznie, by zobaczyć Tigersów, Red Wingsów, albo raz do roku międzynarodowe międzynarodowe targi samochodowe. Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne wydarzenia, unikaliśmy miasta. Było ono zawsze bardzo skorumpowane, wysoka przestępczość, naprawdę nie było to miejsce, do którego warto było jeździć. Teraz mam dla Was dobrą wiadomość. Dzisiejszy Detroit jest całkiem inne. To jest pierwszy, pierwszy tylko akapit z całego artykułu, ale rzeczywiście Detroit się zmienia. Zaczynając od tego, że bardzo dużo biznesmenów i dużych pieniędzy przyciąga pracowników do downtown Detroit, powstają nowe projekty, które mogą podobać się ludziom, którzy szukają fajnego miejsca do życia. I tak naprawdę no, czy w jakimkolwiek innym mieście amerykańskim, dużym amerykańskim mieście, czy 20-30-letni ludzie mogą mieć bezpośredni wpływ na to, jak to miasto wygląda? No chyba nie, a w Detroit jest to możliwe. Crowd, crowdfunding, czyli strony internetowe, takie jak na przykład Kickstarter, które pomagają zbierać pieniądze na różne ciekawe pomysły, na realizację tych pomysłów, naprawdę święcą trójumfy chociażby właśnie przy projektach związanych z Detroit. Ja jakiś czas temu mówiłem w moim podcaście o filmie porównującym Detroit i Łódź, też projekt właśnie na Kickstarterze. Został sfinansowany, zakończył się sukcesem, No ale nie o tym dzisiaj chcę mówić, chcę mówić o rzeczach, które o fajnych projektach, które mają miejsce w Detroit, a także o innych wiadomościach z ostatniego powiedzmy roku. Strony internetowe, które powstały jakiś czas temu, ale które też teraz rozwijają skrzydła, myślę, że o tym też warto powiedzieć, strony takie jak MLive Detroit, czy na przykład Detroit Unspun, linki znajdziecie oczywiście na stronie polskie-detroit.com. Pierwszym z fajnych projektów, o którym chciałbym mówić jest The Detroit Bus Company, firma wożąca autobusem ludzi po mieście. Wiem, nic fajnego, nic ekscytującego, ale jednak, jak się troszeczkę bliżej przyjrzeć, jest w tym coś fajnego. Oczywiście w Detroit są, jest komunikacja miejska bardzo słabo rozwinięta, spóźniająca się niezbyt bezpieczna. No i żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy chcą przyjeżdżać do Detroit, właśnie The Detroit Bus Company uruchomiło linie autobusowe i po mieście, i na przedmieścia. Teraz już mają nową stronę internetową, ale w poprzedniej było bardzo fajnie to wszystko opisane. Płacisz 5 dolarów, jeździsz gdzie chcesz. Nie jesteśmy taksówką, czyli jeśli podjeżdżamy pod miejsce, z którego chcesz być odebrany, nie będziemy na Ciebie czekać. Jeśli jesteś, stoisz, wsiądziesz. Jeśli nie, jedziemy dalej. Co fajnego było w tym? to, że tak naprawdę nie ma przystanków autobusowych, tylko dzwoni się do kierowcy, podjeżdżaj autobusem tutaj tutaj jestem, kierowca podjeżdża. Czyli bardzo takie elastyczne, bardzo fajne, bardzo zorientowane na poszczególnych klientów, nie tylko na jakąś tam w miarę mało określoną grupę osób. No i oczywiście to wszystko robią lokalni mieszkańcy, to robią ludzie, którym zależy, którzy chcą, żeby Detroit jakoś tam się rozwijał. Takimi samymi ludźmi są osoby, które stoją za projektem książki Belay to 8 Mile, czyli z wyspy Belay na 8 milę. Jest to przewodnik po życiu i kochaniu miasta bardzo fajna książka pełny tytuł to Bel I to Eight Mile and Insider's Guide to Detroit nie miałem jej jeszcze w rękach ale z tego co czytałem naprawdę warta polecenia książka już niedługo mam nadzieję przyjdzie mi ją wziąć do ręki i podzielić się detalami z wami i ten projekt też był realizowany na Kickstarterze potrzebowali autorzy 8000 dolarów zebrali prawie 20 Ciekawa rzecz, polecam, jeśli mieszkacie w Detroit, jeśli jesteś zainteresowany tym, co się dzieje w Detroit, na pewno obowiązkowa lektura. Następną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, są wycieczki autobusowe po mikroborowarach detroickich. Wiem, mówiłem o tym jakiś czas temu, przy okazji właśnie tego, gdy... Razem z Tomkiem, z moim przyjacielem odbyliśmy taką wycieczkę po czterech mikroborowarach w Detroit. i Mogliście zresztą zapis dźwiękowy z tej wycieczki słyszeć w moim podcaście. Ale teraz troszeczkę inaczej ze względu na to, że w tym tygodniu było autoshow w Detroit. Troszeczkę inaczej firma organizująca właśnie te wycieczki to zrobiła, czyli nie tylko... Historia browarnictwa w Detroit, ale też historia automobili czy, czy przemysłu samochodowego w Detroit. Dwie rzeczy połączone, ale myślę, że dla tych gości, którzy przyjeżdżają do Detroit, dla tych, którzy są tutaj na auto show, to naprawdę fajna rzecz. I kolejny przykład na to, że ludzie w Detroit są elastyczni, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom a, i potrafią mimo wiejącego wiatru w oczy zrobić coś naprawdę fajnego. Kolejna sprawa, show me Detroit Tours, czyli pokaż mi Detroit, wycieczki pokaż mi Detroit zatytułowane, pokaż mi Detroit, z przewodnikiem po Detroit w bardzo dobrych cenach, nie chcę nic więcej na ten temat mówić, informacje znajdziecie na stronie showmedetroittours.com, linku mnie na polskiedetroit.com. Ale kolejna rzecz, myślę, że fajna i też na którą warto zwrócić uwagę, kiedy przyjeżdża się do Detroit. Kolejny projekt, kolejna fajna sprawa to Drive, Drive, Drive. Pierwszy klub ping-ponga w Detroit. Wiem, brzmi po prostu strasznie. Każdy sobie myśli, no dobra, Detroit fajnie, ping-pong OK, Ale co ma Detroit do ping-ponga? No w sumie tak naprawdę to nic. Ale chodzi o to, że facet z Detroit spotykał się ze swoimi znajomymi. Wszyscy mówili, jak byliśmy młodzi, graliśmy w ping -ponga. Zróbmy miejsce, gdzie będziemy mogli się spotkać, ludzie tacy jak my będą mogli się spotkać, grać w ping -ponga. No i taka sama sytuacja. Zebrali się, napisali projekt na Kickstarterze i dostali pieniądze. Wynajęli bardzo dobrą lokację przy Woodward Avenue. Już od jakiegoś czasu Drive jest otwarte. Można przyjechać, można pograć w ping-ponga. Ciekawa sprawa, jak najbardziej. Przede wszystkim patrząc na to, e, z tej perspektywy że na Woodward Avenue wydawałoby się, że to jest bardzo reprezentacyjna ulica i że wynajęcie lokalu jest bardzo drogie. W każdym innym mieście, w Chicago, w Nowym Jorku, na pewno by tak było, ale nie w Detroit. Ludzie biorą sprawy w swoje ręce, powstają fajne rzeczy. Taka sama sytuacja e, City Bird. E, strona internetowa e, pokazująca hmm, powiedzmy produkty związane z Detroit, e, miejsca, e, w których można kupić rzeczy związane z Detroit I nie tylko w Michigan, ale też i w Illinois e, i w Nowym Jorku. E, wszystko związane z miastem, czyli rzeczy do domu, e, jakieś akcesoria, biżuteria, e, papaterie. Myślę, że dla tych, którzy noszą Detroit w sercu, na pewno jest to nie lada gratka. No i jeszcze jedna rzecz, o której chyba kiedyś wspominałem, ale warto przypomnieć, jest to strona detroitmoxi.com. Co tydzień uaktualnienie, co się dzieje w weekend w Detroit. Coś takiego, jak co jest grane powiedzmy w Warszawie, dodatek do gazety wyborczej, ale tutaj o Detroit. No i rzeczywiście co tydzień, to, co warto zobaczyć w mieście, co się dzieje. Także, jeśli nadal jesteście w Detroit, nie wiecie, gdzie pójść. Detroit Moxie ma dla Was podpowiedź. Okej, okay, to chyba tyle, jeśli chodzi o hmm, takie ciekawe projekty. E, a za chwileczkę jeszcze tylko o polskim kościele w Detroit i będę uciekał. Sponsorem tego podcastu jest... Na szczęście nie mamy żadnego. I w tym jesteśmy lepsi od zwykłego radia. Podcast Polski Detroit. Bez sponsora, bez cenzury. No dobrze, ale dlaczego w ogóle chcę mówić o e, kościołach polskich e, w Detroit? Tak naprawdę jest ich bardzo dużo. Tak naprawdę ostatnimi czasy e, niektóre z tych kościołów się zamykają, plajtują, e, diecezje nie mają, diecezja nie ma pieniędzy na to, żeby... Kościoły wszystkie były otwarte, no i zresztą tą, tą historię już na pewno słyszeliście, przepraszam, że, że, że niektóre kościoły są zamykane, no ale tutaj bardzo ciekawa sprawa związana z historycznym kościołem świętego Stanisława, inwestor, który kupił inwestor oczywiście w cudzysłowie, który kupił właśnie ten troicki historyczny, stary, bardzo ładny kościół za 2,5 tysiąca dolarów. Troszeczkę go tam w środku może pozmieniał, porobił ładne zdjęcia i pojawiły się, pojawił się właśnie ten kościół na stronie internetowej Agencji Obrotu Nieruchomościami w cenie 79 Tysięcy dolarów. Także możecie kupić kościół, możecie zrobić z nim co chcecie. Oczywiście, no tak mi się przynajmniej wydaje, że sprzedający wolałby, żeby ten budynek był związany z oddawaniem hołdu swoim Bogom i żeby nie był, tak jak to się stało w przypadku jednego z kościołów w Paniak, w Michigan, dyskoteką. Ale z drugiej strony no, prawa rynku e, i inwestor sprzedaje kupujący e, nabywa prawa e, do tej nieruchomości i tak naprawdę e, nikogo nie powinno interesować, co później z tym zrobić. No jedyne smutne jest to, że swego czasu Polacy budowali ten kościół, e, dawali składki na ten kościół, a teraz nie dość, że kościoła tam nie ma, to jeszcze e, tak naprawdę nie wiadomo, co będzie e, z tym bardzo ładnym budynkiem przepraszam eee, no dobra, to chyba tyle na dzisiaj eee, mam nadzieję, że już niedługo nagram podcast o Korei także wyglądajcie nowego odcinka Polski Detroit na mojej stronie polskidetroit.com albo na iTunes albo jeśli macie to wszystko synchronizowane to już pojawi się z nienacka w waszych słuchawkach w waszych iPodach na razie, trzymajcie się, hej Mi, że boisz się chodzić spać, tańcząc wokół mnie jak ćma wyprawa. W poszukiwaniu dnia, wtedy ja w podróż wyruszałem z tobą w labiryntu, lić świateł. Pamiętam każde słowo, mówiłaś, że noc pożera swoje dzieci jak szczurza matka. wypełzając ze swoich mieszkań, gnieżdżą się tu na klatkach. W strachu, że to tam zmrok ich zostanie, gdzie w strasznych mieszkaniach mieszkają strasznie mieszczanie. To znamie, nosisz pali na skórze, jak ropy. Choć w ranie wyschły rzędy. Chopel, stoimy w bramie, nie jest okej, okay. tak pozostanie do czasu, gdy ręka, która karmi, karmi. każe to wyznanie otwiera mi oczy Witasz mnie w swoim koszmarze Więc idziemy razem odtąd Moknąc z każdą kroplą Bliżej dnia aż dojdziemy tam Gdy słońce w jak zagra znów Melodię zgraną Do zobaczenia w nowym lepszym świecie jutro rano Dobra Dobranoc niewiasto to miasto Nie pozwala zasnąć nam Ale jasność dnia wyzwoli Zabierze co boli A na własność skarb odda nam Dobranoc, niewiasto to miasto, nie pozwala zasnąć na ale jasność. Dnia wyzwoli, zabierze co boli, a na własność skarb oddana. Ciebie z kolei znam, tylko z opowiadań. z kaseli 44, podobno też nie dojadasz. A ten duszny kwadrat to twój jedyny azyl. To jest chronienie, nadzieje, w nocy sypią się rasy Wiem, że chciałabyś uciec, biec dopóki się starczy. Lecz wiesz, że tacy jak ty nie wracają, starczą, lecz na tarczy. Bo nie wystarczy uciec z domu, trzeba uciec od wspomnień. Z walczył za tanie potem to spalić, zapomnieć. Nie potrafisz, więc co dzień powracasz na stare śmieci. Wiem, o co może chodzić tobie, też bałbym się o dzieci. Więc wzięta w przez swego największego w kłamiesz nawet koleżanką z klasy, że upadłaś na schodach. Codzień pakujesz resztki wczoraj. Do dzisiejszych reklamówek zmora nie znika, lecz zniknął dobrze znany błękit z pocztówek. Współczuję, chociaż niedane było poznać micie. Do zobaczenia w nowym lepszym świecie o świcie. Dobranoc, niewiasto to miasto. Nie pozwala zasnąć nam, ale jasność dnia wyzwoli, zabierze co boli, a na własność skarb oddana.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 też staram się unikać, w zasadzie to nie bliscy, wspomnienie poprzedniego życia Nienawidzę, to jedno wybełkotałeś Na przystanku, do zobaczenia w nowym Lepszym świecie o poranku Dobranoc mężczyzną, blizną znaczy tyle istot, bić w noc Skończ misją, tą skąd picią ją, wkąd rzuć, skądś ją? daj wzejść nowym dniom Dobranoc mężczyzną Blizną, znaczy tyle istot Bić w noc, Skończ misją Tą skądś picią ją, wkąd Rzuć, skądś ją, daj w jest nowym dniom